22. tygodnia 2016 roku przed mikrofonem Borys Kozielski, jest ze mną również Marek Mazurkiewicz, zapraszamy do wysłuchania audycji z dużymi problemami technicznymi, może to będzie audycja tylko dla wytrwałych. Przeczytam może na początku tematy, jakie, o jakich dzisiaj będziemy mówić. Przede wszystkim jest, dzisiejszym tematem będzie, będzie to, co działo się na konferencji WikiMedia Polska 2016. Gorące dyskusje, które trwały podczas tej konferencji, to przede wszystkim dotyczyły strategii stowarzyszenia, Płatnego edytowania i problemu z wersjami przejrzanymi. Ale to za chwilkę, dlatego że udało nam się ściągnąć tutaj Dariusza Jemilniaka, który jest w tej chwili kilka stref czasowych od Polski. Darku, u ciebie jest 6 godzin do tyłu, czyli u ciebie jest 9 rano, jak u nas jest 15 przede wszystkim do Ciebie mamy takie pytanie, bo mamy tutaj temat, który nam wisi już od dwóch, trzech tygodni. Temat, który jest zatytułowany Rada Powiernicza Wikimedia Foundation wyznaczyła komitet, którego zadaniem jest szukanie następnego dyrektora wykonawczego. Przybliż nam temat, powiedz, bo słyszymy, że docierają do nas głosy, że tam dużo się dzieje właśnie w Radzie Powierniczej. Ty zostałeś do niej wybrany i, i bardzo się cieszę, że, że masz czas, żeby nam chwilkę o tym opowiedzieć w przypadku tego rodzaju organizacji, że wybiera się komitet, który będzie odpowiedzialny za szukanie nowego dyrektora wykonawczego lub dyrektorki. Jestem członkiem tego komitetu. Naszym zadaniem jest po pierwsze ustalenie, kogo byśmy tak naprawdę chcieli i oczywiście to nie będzie praca indywidualna, będziemy się starali ze społecznością tego rodzaju profil pożądanego dyrektora, dyrektorki ustalić, a następnie przeprowadzenie wspólnie z agencją, która zajmuje się rekrutacją na tego rodzaju stanowiska, przeprowadzenie wstępnej selekcji, a później przeprowadzenie wywiadów z kandydatami i kandydatkami no wreszcie dokonanie ostatecznego wyboru, który zatwierdzi Rada Powiernicza. No ale mówisz o tym tak, jakby to wszystko było w porządku, normalnie przebiegało, a my słyszeliśmy tutaj, docierają do nas raczej głosy takie, że to tam duże są tarcia, jakieś nieporozumienia i, i takie niewyjaśnione historie. Możesz nam coś więcej o tym powiedzieć? No to ja myślę, że trzeba by zapytać osób, które tego rodzaju doniesienia przynoszą. Ja jestem wewnątrz tego komitetu, o tak takim nie wiem. Osoby, które są na zewnątrz, rozumiem, tworzą różnego rodzaju teorie spiskowe. Ale to jest w sumie dość naszego ruchu wikipedycznego. Cokolwiek by się nie stało. Dostaniemy 100 milionów dolarów od świętego Franciszka. Podnoszą, podniosą się głosy na liście dyskusyjnej, że to jest skam i że święty Franciszek próbuje coś wciągnąć. To jest dość typowe dla naszej kultury. Trzeba się chyba z tym pogodzić, że jakby nawet jak się dzieje coś pozytywnego, albo wręcz nie dzieje się nic, zawsze będą podejrzenia, że dzieje się coś złego. Rozumiem. Czyli przyjmujemy twoje wyjaśnienie i uspokajasz nas dzięki temu. Bardzo się cieszę w takim razie. No to przechodzimy gładko do kolejnego tematu, czyli do pomysłu, który pojawił się od jakiegoś czasu już na Wikipedii. To znaczy pojawił się w sensie banera, który wyświetla nam się przy wejściu na Wikipedię. Zgłoś pomysł, jak zaradzić nękaniu. To jest, zdaje się, jeden z pomysłów, znaczy jeden z grantów, który ma być przyznany w takim procesie Idea Lab, tak? Czy to jest projekt w ogóle Idea Lab? i w tym miesiącu tematem jest chyba właśnie zaradzenie nękaniu, tak? To jest chyba twój pomysł, o ile dobrze pamiętam. No, nie, nie, nie chcę tutaj przesadzać z przypisywaniem sobie autorstwa. Myślę, że nękanie jest problemem bardzo dużym i od dawna wiele osób próbuje mu zaradzić. Ja faktycznie jestem członkiem takiej grupy, grupy, która stara się wypracować jakieś rozwiązania nad służące zapobieganiu, nękaniu. Dołączyłem do tej grupy jeszcze zanim zostałem członkiem Rady Powierniczej. i mam nadzieję, że teraz troszkę uda nam się ten temat ruszyć. A problem jest duży, dlatego że wiemy, po pierwsze, z doświadczenia wiemy, że bardzo dużo nowicjuszy jest w mieście atakowanych, czyli niesprawiedliwie ocenianych i po prostu ucieka z Wikipedii. Wiemy też, że pod pewnymi względami Wikipedia jest bardzo mono, jest monokulturą, jeżeli chodzi o chociażby o płeć. Damy, ponad 80% wikipedystów to faceci, ponad 80% osób edytujących Wikipedię to faceci i w związku z czym być może częściowo wynika to z tego, że kobiety są na Wikipedii znacznie częściej nękane, obrażane, także traktowane z góry ze względu tylko na płeć. Także jest to problem, który warto zaadresować. Faktycznie Idealab jest to pomysł, który umożliwia na realizację projektów spontanicznie proponowanych przez grupy wikipedystek i być może właśnie dzięki Idealab uda się ten problem rozwiązać. No, nie siłami fundacji, ale właśnie ze wsparciem fundacji, ale częściowo wolontorżami. Ale ta Idea Lab to chyba jest nowy w ogóle pomysł. To dopiero niedawno jakoś na to wpadłem przy okazji właśnie tej akcji. A czy wcześniej był jakiś już projekt realizowany? Co jakie projekty były realizowane, to akurat w głowie nie jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno sam, samo Idea Lab już od ponad dwóch lat można tam zgłaszać projekty a może, może nie cały dwóch, nie jestem do końca pewien, ale to jest pomysł na szukanie dobrych rozwiązań, które gdzieś już funkcjonują, albo szukanie dobrych pomysłów, które właśnie można by przetestować, a później potencjalnie rozpropagować na różnego rodzaju społeczności. Myślę, że tego rodzaju podejść potrzebujemy więcej, dlatego że mamy mnóstwo fajnych przykładów tego, że społeczności na całym świecie robią różne rzeczy dobrze, ale nawet nie wiedzą między sobą o tym, co, co robią. Ponadto wikipedyści wikipedycki mają naprawdę świetne pomysły, jak rozwiązać problemy także globalne, ale nie mają potem środków. Dlatego Idealab jest właśnie takim rozwiązaniem, platformą, która umożliwi wymianę doświadczeń, wymianę pomysłów i promowanie najlepszych z nich. No rozumiem, czyli dlatego znaczy dopiero jak gdyby dowiedzieliśmy się o tym i ja na to trafiłem, bo te banery się pojawiły, czyli to nowym pomysłem jest chyba umieszczanie banerów na Wikipedii z przekierowaniem właśnie do Idealab, tak? I tak, myślę, że to jest rzeczywiście może taka pierwsza, większa ekspozycja społeczności na idl Natomiast to, że zdecydowaliśmy się na puszczenie banerów, wynika po prostu z tego, że sami jesteśmy w kropce. I, i fundacja, i zarządy stowarzyszeń Wikipedia, jak i doświadczeni wikipedyści sami tak do końca nie wiedzą, co naprawdę można by zrobić, żeby problem radykalnie rozwiązać. A w ostatnich latach on się nasila. Też media dużo piszą o tym, że Wikipedia jest nieprzyjaznym miejscem, że Wikipedia no jest, jeśli chcemy edytować Wikipedię, to narazimy się na nieprzyjemności, nieprzyjemne doświadczenie. No przecież wszyscy byśmy chcieli, żeby edytowanie wikipedii było frajdą a nie żeby było czymś, co później ludzie wspominają jako traumatyczne. Rozumiem. A czy, mm, czy można na bieżąco śledzić efekty w języku angielskim na tej stronie, która będzie w notatkach do dzisiejszej audycji i który, która też się otwiera po kliknięciu na baner w Wikipedii? Ale czy właśnie, czy to będą jakieś wersje językowe, czy każda, każda wersja językowa może dyskutować we własnym gronie, czy to wszystko tylko w języku angielskim jest? Jak to wygląda? Halo, halo? Halo, halo? Słyszysz mnie? No, chyba straciliśmy już kontakt z Darkiem. No niestety nie uda nam się już połączyć z Darkiem. On miał ograniczony czas, ale to wszystko, co warto było od niego usłyszeć, no może pewnie jeszcze miał parę innych rzeczy. Na pewno bym nam coś jeszcze ciekawego powiedział, ale mam nadzieję, że to nie był ostatni raz, kiedy się z nami łączy. Jeszcze nam się to kiedyś uda. Ja się nie spodziewałem, że tak po prostu można sobie do Stanów wysłać po prośbę i, i że proszę bardzo, e, to fajnie, będziemy się kontaktować w takim razie następnym razem, tylko ja muszę tutaj wszystko dokładnie przetestować, bo jednak no nieprzyjemne to było dla mnie doświadczenie, że, że nagranie, które właściwie przetestowane było wcześniej, w trakcie się coś zepsuło, nagrywamy na komputer. Może to jest kwestia tego. Postaramy się, postaram się tutaj coś zrobić innego, ale to są drobne techniczne problemy, o które was na pewno nie interesują. Mieliśmy rozmawiać o konferencji Wikimedia Polska. Wracaliśmy wczoraj samochodem i chciałem nagrywać nowiny podczas tej podróży, tak jak to zwykle robimy. To jest bardzo fajny, fajnie spędzony czas. A tu znowu technika nas zawiodła. A tutaj po raz kolejny technika nas zawiodła, bo, bo niestety klimatyzacja nam wysiadła w samochodzie i musieliśmy mieć okna otwarte po prostu przez całą podróż. I dlatego no, nie dałoby się tego zupełnie nagrywać, bo był był wielki hałas jeden wielki. Rozmawialiśmy tylko właściwie tylne siedzenie ze sobą. Rozmawiało. My z przodu też rozmawialiśmy tylko ze sobą, i no i tak nie było słychać pomiędzy tymi fotelami. A jakby jeszcze mikrofon włączyć, to już trzeba byłoby krzyczeć, co byłoby niezbyt zdrowe w takiej atmosferze. Ale bardzo bardzo przyjemnie nam się wracało w piątkę do Warszawy rozmawialiśmy o tych najbardziej gorących dyskusjach które odbyły się podczas konferencji ja wypisałem sobie że to jest strategia stowarzyszenia dużo było dyskusji na ten temat i dużo uwag o płatne medytowanie coś czego ja się podjąłem ale okazało się że, że to budzi bardzo duże kontrowersje i dużo osób chciało to zabierać znaczy, głos podjąłeś się tematu Podjąłem się tematu i poprowadzenia y, y, takiego, takiej dyskusji właśnie. No i to się udało bardzo. Byłem bardzo zaskoczony, że tak dużo osób chciało y, się wypowiedzieć w tym temacie. No i problem z wersjami przejeżdżanymi to coś, co na sam koniec Piotr Gaskowski opowiedział i wzbudził tym też wielkie kontrowersje i zainteresowanie. Ty jeszcze coś pamiętasz z tych wystąpień takiego gorącego? E, nie no, wydaje mi się, że... A, z tych wystąpień takich, które zwróciły uwagę. Mm -hmm. Wydaje mi się, że ten ostatni temat bardzo przykrył pozostałe wątki. No może jeszcze ta strategia, ta, która była w ramach Walnego poruszana też... No I to potem. mówiłem o tym, tak. O okay. mhm. No jeszcze mówiła Gita o swoich doświadczeniach w Galerii Muzeum Narodowego w Warszawie. Marta opowiadała o Glamie i o tym, jak samemu można założyć taki projekt glamowy i przekazywać do, do Commons różne zdjęcia, czy materiały, czy archiwa liczę na to, że ona umieści też jakieś, no też tą swoją prezentację, żeby po prostu krok po kroku można było zobaczyć, jak to samemu zrobić, bo to chyba o to chodziło w tym wystąpieniu. No zdecydowanie te prezentacje mam, mamy nadzieję, że będą dostępne, zwykle bywały, tak? przynajmniej większość, poza tymi od PMG na przykład, które nie mogły być niestety wgrane na Wikimedia mm -hmm, ze względu mm -hmm. na prawa autorskie. No i jeszcze była druga sala, co moim zdaniem y, niezbyt się sprawdziło. Ja przynajmniej miałem ten problem, na którą salę iść, y, którego się oczywiście spodziewałem. Był warsztat z edytowania, znaczy nie z edytowania, warsztat z prowadzenia warsztatów, a przyszły dwie chyba nowe osoby, które spodziewały się, że się edytować więcej nauczą niż prowadzić warsztaty, więc trochę było nieporozumienie, ale chyba też były w sumie zadowolone, może też kiedyś będą szkolić wikipedystów, jak, jak już same się zadomowią. I myślę, że bardzo udany, bardzo fajnie to, to prowadzili Krzysztof z Stadeuszem z, z, z, z Stadeuszem, z tak, mm -hmm. tak, tak Stadeuszem ludzkim ja też miałem konflikt tutaj tych dwóch sal, bo w momencie kiedy zaczęła się rozmowa na temat strategii właśnie w sąsiedniej sali to y, miałem również to wystąpienie o płatnych edycjach i, i nie mogłem się rozwoić, musiałem pójść na jedno. Ale na szczęście mamy nagrania z obu sal, więc y, jak tylko uda mi się zająć tymi nagraniami, to znajdą się w formie podcastów i będzie można ich posłuchać, do czego gorąco zapraszam. To jest w innym kanale, w kanale Wikiradia, nie w kanale Nowin Wikiradia, więc jeśli ktoś jeszcze nie zasubskrybował kanału z podcastami wiki.radia, no to zapraszam gorąco wiki.radio.podcasty.info. Tam można znaleźć RSS-a, no i trzeba sobie go y, wrzucić do czytnika podcastów. Y, takim najbardziej popularnym i najbardziej przyjaznym według mojej oceny jest Podcast Addict do Androida, bo iTunes oczywiście na iPhone'ach i na urządzeniach Apple'a jest rewelacyjny od samego początku i użytkownicy tych urządzeń nie mają z tym żadnych problemów, także gorąco polecam. Podcast Addict na Androida i iTunes na, na iPhony, a RSS można po prostu sobie skopiować ze strony wikiradio.podcasty.info i wkleić właśnie w ten czytnik jak tylko się pojawi nowa audycja. To będzie cała seria audycji od razu, bo to będzie kilka kilka plików, które mhm. właściwie w jednym czasie będą wrzucone, bo ja wszystkie je razem obrabiam mhm. i, i umieszczam jako oddzielne podcasty. Jako oddzielne Każdy, epizody podcastów, Każde, podcastu, każde tak? wystąpienie, tak, mhm. każde wystąpienie będzie oddzielną audycją, także no nie trzeba będzie wszystkiego od początku do końca słuchać, tylko będzie można sobie po prostu wybrać tematy, albo których się właśnie nie słuchało, nie było się tam jak, jak, jak, jak ja na drugiej sali, czy też kilka osób się pytało, czy będzie ten, będą te nagrania, więc będą na pewno. Strategia stowarzyszenia, to o czym rozmawialiśmy tutaj w nowinach, że tak naprawdę ten dokument, który stworzył, stworzony został w zarządzie, no nie jest strategią. Tak, jest zdecydowanie zbyt ogólny, jak na strategię. To były tylko takie jakieś założenia być może do strategii. Czy jakoś tak, no, no, W każdym razie ten temat wypłynął i fajnie, że wypłynął i okazało się, że możemy uzyskać dosyć sporą pomoc zewnętrzną, ale częściowo wewnętrzną, tak? bo właśnie Darek Jemielniak jest profesorem zarządzania, więc myślę, że on znakomicie będzie mógł nam pomóc w, w tym, jak przynajmniej ruszyć z tym procesem formułowania strategii z tego, co widziałem, Michał Buczeński napisał już list do Darka w tej sprawie. Dzisiaj o tym nie rozmawialiśmy, no bo i techniczne problemy i też mało czasu miał Darek, więc no i sprawa jest w toku, więc możemy sami o tym powiedzieć. No i Darek już odpowiedział, że taki zespół nie powinien liczyć zbyt wiele osób i to powinny być wybrane. Osoby, które rzeczywiście mogą coś zdziałać i wnieść. Tylko jak teraz wybrać te osoby, ile ma ich być, no to wszystko są już szczegóły i, i będziemy to dalej ustalać i ciągnąć. No, myślę, że to się też wyklaruje w trakcie pracy, tak? Mhm. jeżeli te osoby się zgłoszą. tak? Wątpię, szczerze mówiąc, żeby się zgłosiło nadmiar chętnych. No, na pewno sporo osób jest zainteresowanych, co tam się będzie działo. A to yy, mam nadzieję, że prace będą jak najbardziej widoczne w trakcie. No, też mam taką nadzieję, ale no, są też osoby, które będą bezpośrednio pracować nad strategią, więc yy, no, to kwestia jest wybrania tych osób, które będą formułować tą strategię, wymyślać ją no i będą nad tym bardziej szczegółowo pracować, żeby wypracować jakąś koncepcję, która później będzie przedstawiona zarządowi, a zarząd prawdopodobnie w przyszłym roku na walnym zgromadzeniu przedstawi tą strategię, która już będzie wspólnie wypracowana i taka no, ostateczna. Też dużo była dyskusja na temat crowdfundingu w stowarzyszeniu, czyli pozyskiwania funduszy przez y, społeczność, czyli ty, tak jak ty to przetłumaczyłeś. Finansowanie na... społecznościowe, taką nazwę mamy w artykule? Co prawda crowdfunding jest jako główna nazwa artykułu jeszcze? Uciekajmy od tych nazw anglojęzycznych. Mamy polski język, który też jest y, zupełnie zrozumiały. No ale jeśli ktoś mówi o crowdfundingu, to od razu wiadomo, o jakie portale chodzi, a o finansowanie, jak, jak powiesz tylko o finansowaniu społecznym, no to tak... Za bardzo to się chyba rozszerza. Znaczy finansowanie Tedy. społecznościowe myślę, że jest właśnie konkretnie w odniesieniu do tego typu serwisów, gdzie ludzie wpłacają środki na określone cele i zwykle te środki wracają do nich. Tak? To nie, jest, nie jestem pewien, czy to, co stosuje wolne lektury, że środki przechodzą na następny... Następny projekt, tak? Następną lekturę to czy nie jest już zbyt mhm. szeroko, żeby to, to tak określić, ale to jest w sumie bardzo podobne, więc może, może, można to określić razem. No, pomysły na to są różne. Między innymi, no my pracowaliśmy wieczorami i do, do, do chyba do drugiej w nocy rozmawialiśmy na temat crowdfundingu, którym możliwy byłby? w projektach stowarzyszenia. No na razie nie ma zbyt wiele tych projektów, także może to nie jest jeszcze ten moment, ale to, co zauważamy w stowarzyszeniu, to, że spadają dotacje z 1%, które corocznie są coraz mniejsze, które były głównym źródłem finansowania stowarzyszenia, no i trzeba po prostu poszukać innych źródeł, żeby je łagodnie wymienić. To tak, znaczy, i że... też nie wiadomo, jak z tym jednym procentem będzie dalej. Tak? No bo to jest konstrukcja prawna, która, a prawo, jak wiadomo, może się zmienić. No i widać, że to jednak finansowanie z jednego procenta nam ciągle sukcesywnie spada. Nie jest jeszcze tak źle, że już nie mamy w ogóle pieniędzy, ale to już trzeba widzieć w perspektywie kilku lat, że, że może to nastąpić, dlatego szukamy innych rozwiązań. No tak, w tej chwili wydajemy oszczędności. Yy, tak, mamy nawet deficyt budżetowy, ale, ale on nie jest poniżej zera, tylko no, korzystamy z tych oszczędności z poprzednich lat. Założyliśmy większe wydatki niż spodziewamy się przychodów. O, tak. No więc na ten temat, tak, przychodów. Na ten temat, yy, tak, na, okay. na ten temat y, mamy, y, będzie cała dyskusja, no i o strategii stowarzyszenia będziemy rozmawiać. Yy, Temat płatnych, płatnego edytowania to proponuję posłuchać podcastu, bo nie będziemy o tym tutaj mówić. Tam ta gorąca dyskusja naprawdę warta jest przesłuchania. No i problem z wersjami przejrzanymi, jak zajrzałem dzisiaj do kawiarenki... bo To się wątek intensywnie rozwija. Tak. Prośba o doprecyzowanie opisu zasad zatwierdzania zmian przez redaktorów. Ja tą prośbę to już miałem od samego początku. Jak tylko zostałem redaktorem, no to się ucieszyłem, że mogę oznaczać wersje jako przejrzane, ale tak potem się okazało, bo przeczytałem, że wersje przejrzane to są po prostu bez wandalizmów, że jak nie ma wandalizmów widocznych, wyraźnych, to po prostu się akceptuje. No ale potem się dowiedziałem, że wcale nie, że to trzeba jeszcze y, sprawdzić, czy to jest y, tak naprawdę dobra zmiana, czy, czy może ktoś kogoś chce wprowadzić w błąd, jeśli zmiana daty jest na przykład, albo roku urodzenia, albo czegoś. To znaczy sprawa myślę, że wynika trochę też z tego, że... Y jak ktoś jest redaktorem, nie, to jakby nie jest to oddzielna funkcja i poza tym, że jest redaktorem w sensie może przeglądać, to jest też wikipedystą, w ramach którego normalnej aktywności jest przyglądanie się tym edycją bliżej i zastanawianie się, czy to aby na pewno jest lepsza czy gorsza zmiana, znaczy czy to jest zmiana na gorsze czy na lepsze, więc... Mm... To się czasami, podejrzewam osobą, myli. Mi też się przez pewien czas myliło. Teraz staram się od tego odchodzić i traktować przejrzenie jako ten element wykrywający wandalizmy, a ewentualnie po przejrzeniu rozważać, czy ta zmiana jest lepsza i czy ewentualnie nie anulować. Tak? To jest to rozróżnienie na anulowanie i wycofanie edycji. No dobrze, no ale to właśnie o czym mówisz, czyli rozszerzenie tego pola już nie tylko na wandalizmy, ale i na weryfikację, no to to właśnie staje się weryfikacją artykułu, a nie, a nie przejrzeniem. Przejrzenie to jest po prostu szybkie przejrzenie. Nikt tutaj nie nawrzucał brzydkich słów, nikt tutaj nie narobił jakichś spacji dużo i tak dalej, i tak dalej. To są wandalizmy. Albo nie skasował całego tekstu. Prawda? no to to są wandalizmy i jeśli tego nie ma, no to do tego były wersje przejrzane, żeby to po prostu kliknąć, że jest ok, że jest przejrzana. Natomiast roz, tak społeczność i administratorzy chyba zaczęli wymuszać na, na tych redaktorach czy na osobach, które przeglądały, żeby jednak przyglądały się bliżej tym artykułom. No i to mnie również bardzo zniechęciło do przeglądania. Znaczy ja przestałem w ogóle przeglądać artykuły, bo każdy, znaczy jeden artykuł zająłby mi około 20 minut na przejrzenie, natomiast na, na zweryfikowanie tak naprawdę. No i właśnie ten temat powraca do kawiarenki i tutaj po bardzo długich wywodach i różnych komentarzach, Autor jeszcze raz doprecyzowuje, chciałem doprecyzować o co mi chodziło. Nie o wprowadzenie wersji weryfikowanych, ani o obowiązek dodatkowej weryfikacji związanego z tym wysiłku. Chciałem, żeby zostało wyraźnie podane, że w wypadku hasła posiadającego źródła, wcześniej nie pomyślałem o takim rozróżnieniu, każda edycja zmieniająca znaczenie jego zawartość pod względem merytorycznym, a nie redakcyjnym... Znacznie znacznie, powinna posiadać źródła albo przekonywujący komentarz, że źródła zostały źle zinterpretowane przez wcześniejszego autora. Ja myślę, że to ciągle jest za daleko. To znaczy, ja bym rzeczywiście to, co sugerował Piotrek, czyli PMG, żeby albo wyłączyć w ogóle wersje przejrzane, Albo zmniejszyć je do rzeczywiście tego, czym miały być, czyli, czyli po prostu do przeglądania wandalizmów, e, w poszukiwaniu wandalizmów, a nie do weryfikowania tych haseł. No bo inaczej, jak, jak było widać na prezentacji, nie ich, ich liczba rośnie gwałtownie, bardzo szybko. No i, i trudno się dziwić, że redaktorzy nie chcą weryfikować haseł, bo, bo jeśli zrobią jakiś błąd, to zostają znaczy nie chcą im tylko, odebrane Nie chcą tylko przeglądać, tak? No właśnie. Znaczy nie, oni chcą... Oni chcą być może tylko przeglądać, ale wtedy zostają im odbierane są uprawnienia no tak. redaktora. Jest wątpliwość, czy samo przeglądnięcie bez późniejszej, głębszego przyjrzenia się tej edycji jest wystarczające. Moim zdaniem, jeżeli ktoś ma taką chęć, żeby tylko przeglądać, to jak najbardziej powinien mieć taką możliwość, nie należy go za to ganić, a swoją drogą uważam, że wersje przejrzane należałoby co najmniej poważnie rozważyć ich wyłączenie, ewentualnie zastosować ten model Zenwiki, tak, że tylko niektóre artykuły. Tylko niektóre artykuły mają włączony mechanizm w wersji przejrzanych. I jeszcze jest jeden pomysł, żeby, nadać, żeby wymyślić dodatkowy poziom już nie redaktor, tylko coś pod redaktorem jak gdyby pomiędzy zwykłym użytkownikiem a osobą, a redaktorem czyli akceptowane takie osoby są automatyczne przejrzenia. Jak Autoprzeglądanie. Autoprzeglądanie, tak. tak to się nazywa. Więc to, to wszystko będzie oczywiście też w podcaście, także warto posłuchać tej dyskusji i dołączyć się do kawiarenki w dyskusji. Jakoś nam umknęło ostatnio chyba ta dyskusja, bo ona chyba już dłużej trwała. Znaczy nie, no ta dyskusja teraz o wersjach przejrzanych, znaczy ta, którą mówiłeś, to chyba jest wcześniejsza, a teraz została nowa, już bezpośrednio po prezentacji założona, tak, co robimy daje z wersjami przejrzanymi. Jest opór, mam wrażenie, żeby je wyłączać, jednak mimo wszystko raczej dyskusja, mam wrażenie, zmierza do tego, żeby zwiększyć ilość osób, które, które mogą przeglądać. No niech sobie osoby, które chcą, to niech sobie weryfikują, to może rzeczywiście to się powinna nazywać wersja zweryfikowana wtedy, znaczy, a nie wersja przejrzana. Być może jest do rozważenia wprowadzenie czegoś w stylu wersji przejrzanych, ale być może na zasadach podobnych nie tyle do wersji Tfu, sprowadzenie czegoś, co by było wersją zweryfikowaną, ale nie na zasadach y, wersji przejrzanych, czyli takiego technicznego oznaczania y, poszczególnymi kliknięciami, tylko raczej może na zasadach, y, czy wiesza y, dobrych artykułów i ady, artykułów medalowych. To znaczy, żeby osoby miały możliwość zaznaczyć, że przyjrzały się bliżej tej edycji. Bo z drugiej strony też jest trochę... Y, nadkładaniem pracy, że ktoś przygląda się bliżej jakiejś edycji, a ona potem y, równolegle jest prze, y, weryfikowana przez drugą osobę, tak? Mm -hmm, y, mm. Być może ktoś chciałby mieć możliwość zaznaczyć, tak, sprawdziłem to źródło i ono faktycznie jest zgodne. Mm -hmm. Ale z drugiej strony być może warto też, żeby faktycznie y, osoby wielokrotnie sprawdzały to źródło, bo w ten sposób każdy może coś innego wyłapie. mhm. Mm mm -hmm. No, dużo tutaj jest i dyskusji, i kontrowersji na ten temat. No, jakoś to się pewnie rozwiąże po, po takim rzuceniu jeszcze przez PMG e, tych ich historii, które, o których on opowiadał. E, a opowiadał o tym właśnie, jak sam się zajmował przeglądaniem artykułów nowych i, i kilka tysięcy był w stanie przejrzeć w ciągu kilku godzin bodajże. Także no, Też mogliśmy się podczas tych konferencji dowiedzieć, jak PMG edytuje. I rzeczywiście paru ciekawych rzeczy można się było dowiedzieć i nauczyć. To znaczy skrótów klawiaturowych, których na ogół się nie używa sposobów na edytowanie w wielu oknach, albo w nastu oknach, jeśli tak można powiedzieć, w kilkunastu i dwudziestu i powyżej. To PMG się z nami tym podzielił podczas warsztatu. Ale ten warsztat nie był nagrywany, bo, bo niestety no, nie dało się tego no, tam pokazać. Był, ekran był dosyć istotny no, Bardzo, bardzo istotny. Zobacz, tutaj, tutaj klikasz, tam klikasz, no to takie nagranie to nie miałoby zupełnie sensu. Tak, warto... Ale nam, namawiałem właśnie Piotrka, żeby zrobił taki screencast, webcast, tak. screencast, screencast, screencast, czyli po prostu obrazek, który jest nagrywany w formie wideo i do tego, to, co on mówi. Mhm. No ale zobaczymy, może, może, może Piotrek jakoś złapie tutaj haczyk i, i zacznie robić coś takiego, bo to robi się w prosty sposób. Grabzilla jest bardzo fajne urządzenie, które nagrywa wideo z screen. Można zaznaczyć część ekranu i po prostu nagrywać ją do wideo. Jako dodatek do przeglądarki, Zilla sugeruje? Czy to jest oddzielny nie, to jest oddzielny program. programik. Aha. Z tym, że nie wolno tam używać funkcji nagrywaj z głosem. To od razu mówię, bo to źle działa. Możliwe, że na Linuxie to dobrze działa, natomiast na, znaczy, pod, na pod Windowsem... programie. inny program, tego nie pamiętam w tej mm -hmm. jak się nazywa, ale, ale jest do tego inny program, tylko no, to jest niestety dość obciążające. Przynajmniej u mnie to dość sporo zasobów Aha. zajmuje tak? i te nagrania też trochę ważą, tak? więc, więc to, to no, jest. No, trzeba mieć to na uwadze, tak, ale jeśli ktoś ma już taki nowszy komputer, to raczej z tym nie ma problemu. Audio w każdym razie trzeba oddzielnie nagrywać. Być może równolegle na komputer. Natomiast nie poprzez ten program. znaczy Tam wystarczy wideo 25 klatek na sekundę zrobić, żeby to gładko było widoczne potem. No i potem to wideo z tym dźwiękiem połączyć i, i naprawdę może być bardzo fajny screencast. Namawiam Piotrka, żeby zrobił taki screencast Wikipedia dla zaawansowanych. To by było bardzo ciekawe. Zastanawiam się też to, że nagrania z gier, tak, bo porównywaliśmy to w pewnym momencie do graczy, w sensie ekran z gry i ikonka człowieka, który tam coś robi, cieszą się, zdaje się bardzo dużą popularnością, co mnie zawsze trochę dziwiło, że ludzi interesuje patrzeć, jak ktoś gra, ale z drugiej strony i, I tak zastanawiam się, czy to też byłoby tak popularne, patrzeć jak to się edytuje, <laughs> y chociaż po Wikidoyo, który było w piątek, y mam wrażenie, że to mogłoby być ciekawe. Tak? No właśnie, to jeszcze opowiedzmy o Wikidoyo, bo to bardzo fajny pomysł na wspólne edytowanie Wikipedii I ja nie spodziewałem się, że będzie to aż tak fajne. Bo z założenia to jest po prostu siadają, siada powiedzmy 15, 10 osób w jednej sali z jednym komputerem, z rzutnikiem. No przez ten rzutnik wyświetlana jest zawartość komputera, laptopa, który jest podłączony do internetu i naraz edytujemy jedno hasło. Mamy powiedzmy kilka książek na jakiś wybrany temat. To też było dobre. Nie, wtedy nie wiedzieliśmy chyba nic, że to było hasło nie wybrane wcześniej, nie przygotowane, tylko akurat usiedliśmy. Znaczy część osób, która przyszła pierwsza stwierdziła, o tego artykułu brakuje, mhm. prawda, to teraz trzeba go będzie napisać. To był zespół pałacowy gdzieś tam. Nie pamiętam. W Nieborowie. W Nieborowie mhm. właśnie. I Okazało się, że ktoś przyszedł z książką, która może posłużyć za źródło tego artykułu, nie będąc uprzedzony, jaki to artykuł. No, no, ale można się przygotować wcześniej, mieć takie książki. No i, i ci, którzy siedzą, jedna osoba siedzi przy komputerze, jest operatorem komputera. I klika, ale tylko według wskazówek drugiej osoby, która siedzi obok tego operatora komputera, i ta osoba, która siedzi która siedzi obok operatora komputera mówi, co ten operator komputera ma zrobić. Czyli gdzie ma kliknąć, co ma kliknąć, gdzie co dodać i co napisać. Dzięki temu naprawdę można się dowiedzieć o różnych, różnych metodach edycji haseł, dodawania haseł. Na przykład skróty klawiaturowe, Kontrol-K, już nie pamiętam w tej chwili dokładnie do czego, a chyba to jest link na przykład. Chyba tak. I też. Wizualnie. Cat scan używany był podczas właśnie tego Wikidojo. Który, który umożliwia automatyczne dodawianie, dodawanie kategorii, wyszukiwanie ich, czy world scan czy coś takiego. Coś z kategoriami było, ale CATScan to jest to, które pozwala wyszukiwać artykuły w kategoriach, więc to chyba w czasie Wikidoya nie było używane. Nie, no Krzysiek używał tego tak? właśnie, żeby okay. dodawać przypisy. To nie kaskan, ale okej, okay, dobra. No, no, w każdym razie dużo ciekawych narzędzi można w ten sposób się dowiedzieć, jak inni edytują. No i taki moduł trwa 5 minut. I potem ta osoba, która mówiła, co masz zrobić operatorowi, przechodzi na stanowisko operatora, operator wraca na salę, a z sali trafia do ed edytowania kolejna osoba. I podczas, właśnie gdy te dwie osoby edytują, to pozostali mogą się oglądać, co, co tam ci robią ale mogą też właśnie w tych y, książkach czy w, poszukać sobie po prostu, co by chcieli wyedytować w tym, y, w tym artykule. Być może to jest też pomysł na jakąś taką akcję w bibliotece, tak? No bo prawda, A propos tych źródeł, które jednak są przy takim edytowaniu potrzebne, to być może to jakaś taka akcja informacyjno-promocyjna w bibliotece. Być może to nam przyciągnie też zainteresowane osoby. Tylko to musiała być chyba większa grupa wikipedystów też, tak? Bo z samymi nowicjuszami to by chyba nie wyszło. No, mógłby być problem. Albo jakoś zmodyfikować to, żeby po prostu poprosić publiczność o szukanie różnych ciekawych rzeczy, które można umieścić w, w haśle, a tylko jeden operator byłby i jeden edytujący hasło. No, pewnie są możliwości rozwinięcia tego pomysłu. W każdym razie bardzo fajny na, na pierwsze wejście, jak gdyby do, jak przyjechaliśmy na dziewiętnastą po kolacji, od razu poszliśmy na to wiki dojo i, i bardzo przyjemnie i faj, fajnie się spędziło czas. Także to jest, wydaje mi się, bardzo fajny pomysł na to, w jaki sposób można się dużo nauczyć i szybko. Yy, o zgłoś pomysł, jak zarządzić, zaradzić nękaniu, to już mówiliśmy z Darkiem. Mam nadzieję, że to się udało nagrać na dyktafon przynajmniej. I jeszcze jedna informacja, chyba o której nie powiedziałem, to że nowiny 20 tygodnia, czyli poprzednie wydanie naszej audycji, miało 189 pobrań do dzisiaj. Takie, także jak liczyłem, że średnio 100 pobrań jest na odcinek, Okazuje się, że tych ostatnich nowin słuchało, znaczy pobrało aż je 189 osób i dziękujemy bardzo słuchaczom. Dziękujemy, bardzo się cieszymy. To, to działa zdecydowanie motywujące. Składa jedynie, że nie wiemy skąd to się wzięło. W sensie nie prowadziliśmy żadnych specjalnych działań promocyjnych w tamtym momencie. Nie, właśnie więc... o to chodzi. Nie, nie, ale to nie jest wyjątek. To po prostu tak, poprzednia audycja była już ponad 200 pobrań. Także naprawdę rośnie nam po prostu, że tak Powiem brzydko, słuchalność. Ja przez długi czas, na początku, bardzo śledziłem te statystyki, bo chciałem wiedzieć, ile osób będzie słuchać. No ale okazywało się, że to było 5, 10, potem 15 osób, no 20 parę. No to machnąłem ręką na to. Mówię sobie, fajne, te spotkania są, można pogadać o Wikipedii. No i spotykaliśmy się, rozmawialiśmy. A tutaj nagle po, po dwóch latach takiego niepatrzenia w te statystyki okazuje się, że że jakbyśmy spojrzeli na salę, no to mielibyśmy 189 osób, to dwa razy więcej niż było na, albo i trzy razy więcej niż było na konferencję. Przecież tam było całkiem sporo osób. Więc bardzo wam dziękujemy. Jeśli chcecie, żeby inni też się dowiedzieli o audycji, no to koniecznie powiedzcie im o tym, że jest taka audycja. Zapraszamy też do, do tutaj do studia nawet w Warszawie. Jeśli ktoś ma ochotę może z nami rozmawiać podczas audycji, może ją wspólnie prowadzić. Może również edytować notatki, które przygotowujemy do kolejnych audycji. Na stronie nowiny.podcasty.info po lewej stronie jest link do notatek i tam każdy może edytować te notatki, także... Jeśli macie jakiś ciekawy temat, to właśnie tam jest dobre miejsce, żeby go zasygnalizować. Jeśli chcecie powiedzieć, łączymy się często przez hangouta, no dzisiaj to się nie udało. Ale zwykle działa. Zwykle się udaje i zwykle nie ma z tym żadnych problemów, ale no dzisiaj był problem, więc no, tak jak widać, to nie zawsze wychodzi. Być może ktoś zna jeszcze jakieś inne narzędzie, które warto było przetestować. Używaliśmy też Blaba, Skype'a chyba nie używaliśmy. Chyba tego. na początku, momentami, ale Skype nie ma żadnych swoich nagrywających elementów, co moim zdaniem jest dużym plusem dla Hangouta, także tam w nim no można nagrywać. tam od nagrywać. razu można nagrać wideo z, z dźwiękiem. Także dziękujemy i prosimy o więcej y, od waszych znajomych, bo być może kogoś zainteresuje konkretny temat, a jeśli wracam do subskrybowania podcastu, no to właśnie ten podcast Addict, jeśli będziecie mieli w telefonie komórkowym, to można znajomemu wysłać linka do konkretnego miejsca w audycji. Coś, co przetestowaliśmy ostatnio z Markiem na konferencji w pokoju hotelowym. Po prostu wysłałem mu linka i on otworzył w swoim komputerze i dokładnie w tym miejscu, z którego, znaczy w którym tak, zaznaczyłem, że, że warto, żeby on tego posłuchał. Jak już znalazłem odpowiednią przeglądarkę, to zadziałało, bo niestety na Linuxach yy, i też nie z najnowszymi przeglądarkami nie wszędzie to działało tak, jak powinno, ale, ale w końcu się udało. To zdaje się nam chrom wtedy zadziałał, chyba. Tak, tak. No, w na końcu chromie. Ostatecznie. Mm -hmm. No ale to myślę, że to wkrótce będzie we wszystkich przeglądarkach też dostępne. Także dziękujemy, prosimy o więcej. Zapraszamy na stronę nowiny.podcasty.info o, o, o konkretne informacje i linki do, do tego, o czym rozmawialiśmy. Mamy też fanpage na Facebooku, to się nazywa Wiki Radio na Facebooku. Tutaj zdominowały ten kanał nowiny, ale, ale też pojawiają się inne audycje Wikiradia, bo Wikiradio ma oddzielny kanał podcastu. Także dziękujemy. Był ze mną Marek Mazurkiewicz. Dziękuję. Do usłyszenia. Ja nazywam się Borys Kozielski. Do usłyszenia. Za tydzień prawdopodobnie.